Pszenica i przenżyta to... Te gatunki, które rzuciły mi się najbardziej w oczy tutaj w Sobijuchach na dniach pola Indigo współorganizowanych przez hodowlę roślin Danko i na ten temat właśnie Pana doktora chciałabym zapytać, co szczególnie interesującego, co szczególnie dobrego. Może zacznijmy od pszenic. Rzuciły się Pani w oczy, dlatego, że mamy ich najwięcej w swojej ofercie handlowej, dlatego, że pszenica i pszenica to dwa najważniejsze gatunki w uprawie w Polsce. Tutaj Danko ma szeroką ofertę, jeżeli chodzi o pszenicę to ma pszenicę z grup jakościowych A dalej z grupy B ma część pszenic na pograniczu grupy jakościowej, litarnej, także tutaj dobór odmian jest bardzo duży z najnowszych odmian, które na rynku rolnicy mogą nabyć to jest pszenica hondia, jest to odmiana, która dwa lata temu została wprowadzona na rynek, cieszyła się do, w ostatnich latach bardzo dużym, dużym wynika to z wielu jej korzystnych cech, no, najważniejszy jest oczywiście plon, który jest bardzo wysoki, ale też jakość ziarna tutaj jakość jest oceniana na pograniczu grupy elitarnej i grupy, grupy jakościowej. Ponadto odmiana okazuje się bardzo dobrą zimotrwałością. Ona została oceniana w, momentu, w momencie rejestracji przez Soboru na 4,5 i 9 stopniowej. Niemniej jednak po zimie 2015 roku gdzie wiele odmian e, wyleciało tak, Soboru Podniosło jej zimotrwałość o jeden punkt do pięciu Była jedną z trzech najlepiej zimujących odmian w Polsce. Także są to cechy, które sprawiają, że ta pszenica jest obecnie, cieszy się dużym zainteresowaniem. Spośród pszenic, które wprowadzamy w 2017 roku na rynek jest odmiana Aleksander, to jest odmiana również o wysokiej zimotrwałości 4,5 9 stopniowej. Odmiana, którą pozycjonujemy do uprawy na glebach lepszych i w bardziej intensywnych technologii uprawy. Także to dla tych rolników, którzy cenią sobie wysoki plon, którzy mają odpowiednie warunki glebowe i pogodowe, aby taki wysoki plon uzyskać. Także tutaj na pewno odmiana Aleksander by się znakomicie sprawdziła. Jeżeli chodzi o przężyto, o którym też tutaj wspomniałem. No właśnie, bo w nie dojrzy że Polska jest liderem światowym, to jeszcze Wasza hodowla jest również światowym liderem. Tak, to prawda. Mamy bardzo dużo odmian. Nasze odmiany można spotkać w wielu państwach, nie tylko europejskich. I tu w Polsce też zdecydowanie większość pól obsianych jest odmianami z danko. Przężyto nam się kojarzy z takim typowo polskim rolniczym krajobrazem, trochę trudno sobie wyobrazić na antypodach w Australii rosnące Przężyto, jak ono tam sobie radzi. Rynki pozaeuropejskie to są z rynki o znikomym znaczeniu gospodarczym. Niemniej jednak no, tam też testujemy nasze, nasze materiały i tam też można te odmiany spotkać. Ale przenżyto to głównie rynek europejski, tutaj najwięcej przytałmy sprawia się w Polsce, dużo na Białorusi, w Niemczech i w Francji. To są państwa, gdzie tego gatunku jest zdecydowanie najwięcej. I jakie dobre odmiany, jeśli chodzi o pszenżyto? O, jest ich cała masa. Tutaj Danko oferuje przenżyta o tradycyjnej długości słomy to dla tych rolników, którzy mniej intensywnie produkują przeżyta na słabszych glebach, ale też mamy odmiany o skróconym źdźble to odmiany, które głównie dedykujemy do bardziej intensywnej technologii uprawy na glebach mocniejszych, w intensywniejszych technologiach nawożenia i ochrony pestycydowej i z takich odmian, na które chciałbym szczególnie zwrócić uwagę to nowość 2017 roku odmiana Casino, to odmiana plonowała najwyżej w badaniach centralnego środka badania odmian roślin uprawnych w 2016 roku ma dobrą zdrowotność, rewelacyjną zimotrwałość i bardzo dobre właściwości adaptacyjne do różnych warunków klimatycznych i glebowych. Mamy już rejestrację przężyta kasynowe Francji. Jest na ostatnim etapie badań rejestrowych w Niemczech w trzecim roku. Mamy ją w badaniach w Szwecji, Wielkiej Brytanii i w krajach Beneluxu. To wszystko pokazuje, że ta odmiana może mieć europejski zasięg uprawy. A odmianą dla tych, którzy trochę mniej intensywnie prowadzą produkcję przężyta, to poleciłbym odmianę to druga po odmianie kasyno w plonowaniu odmiana w Polsce w doświadczeniach ścisłych, coborowskich, odmiana o dobrej zdrowotności, bardzo dobrym składzie, a mój sobie białka, to szczególnie istotne w przypadku zżywienia zwierząt monogastycznych, takich jak szoda chlebna czy, czy drób. Wspomniał Pan podczas swojego wykładu, że Żytem Jarym się nie zajmujecie, ponieważ ma ono znaczenie marginalne. Pół, żartem, pół serio, można to skomentować, że tak marginalne, że większość rolników nawet nie wie o jego istnieniu. I mają wkodowane, że Żyto występuje tylko i wyłącznie w formie ozimej, ale Żyto to kolejna bardzo ważna uprawa. Jakie sukcesy na tym polu? Tak, to prawda. że to y, ciągle ma duże znaczenie. Jest to zarówno zboże chlebowe, ale też gatunek, który wykorzystywany jest do żywienia zwierząt czy do produkcji etanolu. I tutaj Danko ma też bardzo duże osiągnięcia, mamy całą masę Żyd, populacyjnych, ale też i żyto mieszańcowych. Jak duży przyrost korzyści uzyskujemy, czy to w plonie, czy to w ogóle w wynikach produkcyjnych, siejąc żyto mieszańcowe, a nie populacyjne? Jeżeli ktoś uprawia żyto w intensywnych technologiach uprawy, to niewątpliwie lepiej wybrać odmianę mieszańcową, bo można uzyskać nawet kilkunastoprocentową zwyżkę plonu. W doświadczeniach ścisłych nawet jest to nieco wyżej, ale w takich naszych doświadczeniach, które mamy produkcyjnych, to jest powiedzmy kilkanaście procent. A czy ma to związek też z jakiejś z odpornością na czy ta odmiana hybrydowa jest odporniejsza? Nie, to nie ma. W związku tam jest po prostu wykorzystywany efekt heterozji, który sprawia, że w pierwszym pokoleniu mieszańców jest, jest wyższy plon. Także tutaj w ofercie Danko szczególnie polecamy odmianę Tur. Odmiana, która na rynku jest od trzech lat, charakteryzuje poza pazo wysoką plennością, również bardzo dobrą jakością ziarna może być wykorzystana na cele młynarsko-piekarskie, ma bardzo dobrą odporność na wyleganie i odporność na choroby. To cechy, które sprawiają, że to związania ochrony e, pestycydowych, które oczywiście muszą być, mogą być tańsze. A jeżeli chodzi o żyta populacyjnego, no to tutaj największą odmianą o super jakości jest odmiana diament, czy też kilka odmian, które sprzedawane są w jednostkach siewnych, do czego rolników zachęcam, dlatego, że w w każdym worku mają nasiona na pół hektara i powoduje to łatwość wyliczenia normy wysiewa, z drugiej strony ograniczenie kosztów związanych z zakupem nasion kwalifikowanych.